czas, Ale później nie wiem co z tym fantem zrobić Więc zabijam czas, próbuję dobić go jak trupa Ty się rusza, wykrusza z pomiędzy palców jak piach Wykorzystać czas jak tenisista ser Choć do kucza pulsuje jak otwarty nerw A w krtani gorzka ślina Mina kwaśna być czy mieć, mieć czy być Trzymać gaści garści i nie puszczać, trzymać Minuty jak zdjęcia w ramkach Zasznurować na dwie pętelki jak trampka To jest ta minuta Minu, minu, minuta Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ej! Co ucieka jak z widelca makaron Kiedy instynkt masz nagi jak stąd Sharon Ale nie Ariel. Minuta, pstrypki nie ma Poniedziałek, wtorek, środa Weścidguje się z wilgotnych dłoni, jak z dziurawych ust woda Choć człowiek z wiekiem rozumny, to bliżej trumny Nie wrzuca papierków do górny Tylko modli się, bo wie, że nie wie nic I zabija czas, choć nie wie co z nich później zrobić I coraz dłuższe seriale Miłość jak M Na dobre dobrej złe ta miłość A szybko się żyło, stryki nie ma Jeśli w niebie emitują seriale To ja to nie ma, nie chcę wcale Ja tu zostaję, ej Ja do nieba nie chcę dalej, ja nie mam tu. Chodź więcej kawaryków, mam i rośnie i Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. mi za kola, słabnie mi Ja do nieba nie chcę dalej, ja nie mam tu. Och więcej gabarytów, mam i rośnie i Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. mi za i słabnie mi ja nie wcale, ja Niebo. Ściga się po cyfer placie Lata non stop jak śmira na polsacie Ja ścigam się, chowam łeb pod parasol Pod parasol nurkuję głową Zerkasz na świat przez małą dziurkę Ale nie ozonową Tych przez swoje się jak byle ciul Ja zerkam szeroko, bo niebo mam tu W tych budynkach co kolor ich róż I trwam jak telewizja Pozostawiam ślad jak poranie pozostaje blizna A śmierć puka raz, nie trzy razy jak w Tu niepotrzebne urzędowe pismo albo donos Nie o mnie nikogo, nie Spadnie, zgrabnie jak ustonosz I wtedy tylko ciało, ciało Zalega na żołądku, strach jak kakao I nie pal, bo umrzesz na choroby serca i na raka Jeśli boli to znaczy, że żyjesz Więc proszę przestań też krakać A wiem, że boli To jest wyścig z czasem, ale nie wyścig doli. A jeśli nie niebieszem ranę jury sądzi, kto ma talent To ja do nieba nie chcę, ale ja tu zostaję ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć więcej gabarytów ma mi rośni, i brzuch Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam duch Odświecą mi zakola i słabnie mi such. Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć więcej gabarytów mam i rośni, i brzuch Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam duch Odświecą mi zakola i słabnie mi such.